Otwórzmy Księgę Sędziów jedenasty rozdział Ostatnio przyglądaliśmy się temu jak to Bóg wykorzystał tragiczne bolesne doświadczenia Jefty jako narzędzie przygotowania go do roli kolejnego wyzwoliciela swego ludu i przed nami dalsza historia Jefty i jego charakterystyka w roli negocjatora na trzech płaszczyznach konfliktu. Najpierw zobaczymy go jako negocjatora w osobistej sprawie, następnie na arenie międzynarodowej i w końcu w konfrontacji z niesłuszną krytyką opozycji, w obrębie własnego narodu. I dzisiaj zdążymy jedynie omówić te dwie pierwsze płaszczyzny, a więc najpierw jego osobistą, a później na arenie międzynarodowej. I jak wiecie, prowadzenie negocjacji to dzisiaj ceniona umiejętność. I wielu ludzi dzisiaj udaje się na specjalne kursy prowadzenia negocjacji, prowadzenia dialogu. I jest to, myślę, niezwykłe, że w tej świętej księdze nie brak nauki i w tej kwestii. Jak tutaj zobaczymy, jest tutaj bardzo wiele elementów, o których dzisiaj współcześnie, głośno się mówi, których się podkreśla i do których się ludzi przygotowuje i szkoli. A więc nasze dzisiejsze rozważanie y, będzie zawierało wiele uwag odnośnie tej dziedziny. Jednak oczywiście naszym celem tutaj nie jest y, szkolenie do negocjacji, y, chociaż myślę, że jest to dobra, praktyczna umiejętność, gdyż to nie chodzi tylko o jakieś takie kwestie biznesowe czy y, właśnie polityczne, ale... Y, Prowadzenie dialogu jest czymś, z czym codziennie się stykamy, z czymś, co jest nam codziennie potrzebne. A więc w tej mierze myślę, że tutaj znajdziemy wskazówki, które nam będą przydatne do naszego codziennego, praktycznego życia. Ale to tak naprawdę, czego zawsze szukamy, o co się modlimy i czego oczekujemy, to jest to, aby Bóg działał w naszych sercach przez swoje żywe słowo i przez swego Świętego Ducha przemieniając nas i też wierzę, że i w tych rozważaniach Bóg to będzie czynił. Czytamy z 11 rozdziału od 5 do 11 wiersza najpierw. Gdy zaś amonici szczeli wojnę z Izraelem, przyszli starsi Gileadu do Jefty, aby sprowadzić go z krainy Tob. i rzekli do Jefty pójdź i zostań naszym wodzem a podejmiemy wojnę z amonitami lecz Jefta odpowiedział starszym Giladu: czy to nie wy z nienawiści wygnaliście mnie z domu mojego ojca Dlaczego przychodzicie do mnie teraz, gdy popadliście w niedolę? Starsi Gilad odpowiedzieli Jewcie. Właśnie dlatego zwróciliśmy się teraz do Ciebie, abyś poszedł z nami i wojował z Amonitami jako nasz wódz, wódz wszystkich mieszkańców Giladu. I rzekł Jefta do starszych Giladu. Czy jeżeli mnie sprowadzicie z powrotem Abym wojował z Amonitami A Pan mi ich wyda czy To, to czy zostanę Waszym wodzem? Starsi Giladów powiedzieli Jefcie, Pan niech będzie świadkiem między nami Jeśli byśmy nie mieli postąpić według Twego słowa Jefta poszedł więc ze starszymi Giladu i lud ustanowił go nad sobą naczelnikiem i wodzem i przedłożył Jefta całą swoją sprawę panu w mispach. A więc widzimy tutaj, że kiedy rozpoczęła się ta wojna z Amonitami, Starsi Ladu Ruszyli do krainy Tob, Gdzie przebywał Jefta Zwróćmy uwagę Że nie wysłali żadnych posłańców Ani listów Ale osobiście Udali się Aby go sprowadzić To oczywiście podkreślało Pilność I wysoką rangę problemu chodziło im o to, aby teraz nie odwlekać, aby teraz nie prowadzić jakiś na odległość pertraktacji ale od razu wyjaśnić ewentualne dodatkowe kwestie, które jak widzimy faktycznie były do wyjaśnienia i w wierszu szóstym czytamy propozycję, którą mu składają pójdź i zostań naszym wodzem I tutaj mamy użyte takie militarne słowo kuat który oznacza takiego wojskowego przywódcę generała więc taką mu propozycję chodź i zostań generałem naszych wojsk dowódcą aby walczyć z amonitami nie ma tutaj żadnych obietnic jest jedynie Prośba. Ale Jefta, wiecie, nie rzuca się na tą prośbę czy na tą propozycję. Ła, teraz oni chcą mnie zrobić swoim generałem. Co za zaszczyt, wiecie. On, pamiętacie ostatnio, żeśmy mówili, on tej ziemi top grasował tam z jakimiś pustymi ludźmi. Był takim swoistym Robin Hoodem. A teraz mu tutaj proponują, wiecie. Przywództwo nad całą armię, To mu ktoś by pomyśleć, no, że chyba nie wiadomo, jaki honor i zaszczyt dla Jefty żeby teraz stanąć nad nimi i całą ich armią zarządzać. Ale Jefta powolutku po kolei. Najpierw zajmiemy się, mówi, starymi sprawami. I przypomina im to zło, które mu wyrządzili. Mówi, z nienawiści przepędziliście, wygnaliście mnie z domu mego Ojca. Zdaję im to w formie pytania, żeby oni się dobrze zastanowili nad tym. I Czy to nie wy? Czy to nie wy wygoniliście mnie? Czy to wy, nie wy nie chcieliście mnie? Czy to nie wy nie chcieliście, żebym mieszkał pośród was i przepędziliście, wygnaliście mnie? I teraz dalej ciągnie dlaczego? Skoro nie chcieliście mi między sobą, skoro, skoroście mnie wydziedziczyli, skoroście mnie przepędzili, to mówi, dlaczego? Dlaczego teraz chcecie, żebym przyszedł i walczył, kiedy popadliście w niedole? A więc ja w ta wie, że to nie tak, że oni teraz, wiecie, zmienili zdanie na jego temat, że teraz im oni doszli do świadomości, że no, taką krzywdę mu wyrządziliśmy i że teraz musimy to jakoś naprawić i teraz chcemy go uhonorować i chcemy mu coś dać, wiecie nie, Jefta wie, że to nie o to chodzi, że teraz oni jakoś jemu chcą nagrodzić to zło, które mu wyrządzili ale przychodzą do niego, dlaczego? bo popadli w niedolę bo są w tarapatach, bo są w kłopotach I nie mają się gdzie zwrócić Nie ma kto im pomóc, nie ma kto ich poprowadzić Zebrali swoją armię, ale nie mają przywódcy Który by umiał walczyć I nie mają do kogo się zwrócić I Ewta wie dlaczego oni przychodzą do niego Dlatego, że chcą go wykorzystać Chcą po raz kolejny teraz W inny sposób Wykorzystać jego umiejętności Wykorzystać jego zdolności Jako przywódcy Pomyślmy, ilu ludzi musi znaleźć się w podobnych okolicznościach, aby przyjść do Boga, aby przyjść do Biblii, aby przyjść do zboru. Tak nie chcą Boga w swoim życiu. Najpierw by Go przepędzili z tego świata. Nie potrzebują wierzących, nie potrzebują zboru, niczego nie potrzebują. Sobie żyją swoim życiem, ale kiedy przychodzą życiowe tragedie, kiedy przychodzą sytuacje, kiedy oni próbują tutaj znaleźć pomoc, próbują tam znaleźć pomoc, próbują jeszcze gdzieś i okazuje się, że to wszystko na nic. I wtedy mówią, Boże, ratuj mnie. Wtedy otwierają Biblię nagle po latach i zaczynają czytać, i zaczynają szukać, żeby jakiś tutaj sens znaleźć, jakąś pomoc w tym znaleźć. Czasami przychodzą do zboru, dzwonią do mnie i, pastorze, co mamy robić? Już nieraz miałem takie telefony. Mam o tym nie mówię, bo po co mam to mówić. Ale są tacy ludzie, którzy nie tu nie przychodzą, którzy kiedyś tu chodzili i jak mają kłopoty, to dzwonią do mnie. I mówią, pastorze, co mamy robić? Nagle sobie przypominają, że pastor jest i że spór jakiś tam w jest, wiecie? I dzwonią i proszą, żeby im pomóc. Bo nic innego już nie wiedzą, co mają zrobić ze sobą nic innego nie działa w ich życiu. Jefta szczerze, otwarcie, bez ogródek, mówi o ich położeniu. I wykazuje im ich przewinienia. Widzicie, myślę, że to jest pierwsza ważna sprawa w jakichkolwiek jakiegokolwiek dialogu jeżeli są jakieś stare sprawy niezałatwione jeżeli są jakieś kwestie które gdzieś tam siedzą to zanim zawrzemy jakieś przymierze zanim coś ustalimy zanim pójdziemy dalej nie da się po prostu tego zrobić bez powrócenia do tego miejsca gdzie jest jakaś zadra gdzie jest jakieś, jakieś zranienie Gdzie jest jakieś, jakaś krzywda Gdzie jest jakaś niesprawiedliwość Gdzie jest jakieś zło I jeśli tego nie załatwimy najpierw Jeśli tego nie, nie zrobimy To jeśli pójdziemy dalej razem To gdzieś to będzie się tam Dymić To gdzieś tam będzie jakiś, Jakieś ogniwo zapalne Gdzieś nagle nic z tego, nicowego pojawią się jakieś pretensje i wybuchnie jakaś kłótnia o jakiś banał, bo gdzieś tam jest ten ból, wiecie, który się niesie ze sobą. Bo gdzieś tam jest to poczucie niesprawiedliwości, która nie została załatwiona. I czasami ludzie tak mówią, a dobra, nie będziemy rozgrzebywać tych starych ram, nie będziemy wracać do tego. Po prostu zapomnijmy o tym, idźmy do przodu i okazuje się, że, że się nie daje po prostu że jeśli po prostu się nie, nie cofnie nie wyjaśni, nie przeprosi nie naprawi w tej mierze, w jakiej można to zrobić to wcześniej czy później to gdzieś wypłynie to gdzieś to zacznie wpływać na to, co nowego zaczniemy jeśli zaczniemy budować i to dobrze o tym wiedział oni przyszli, zobaczcie, od razu z propozycją jakby nic się nigdy nie stało jakby tutaj nic nie zaistniało I wtałam, o nie, nie czy to nie było tak, jak chyba mówię? i czy to nie dlatego przychodzicie, że macie problemy? a ja zjemna tu jest stara sprawę jasną i zobaczcie, kiedy oni to usłyszeli to powiedzieli tak, właśnie dlatego właśnie dlatego Tutaj nasze, nasze, nasze tłumaczenie tak jakby sugeruje, że to właśnie dlatego łączy się z dalszą częścią tego wiersza. I za chwilkę to wyjaśnimy. Zobaczymy, że tak nie jest tam w oryginale. Tu jest raczej reakcja na to, co Jef po do nich powiedział. W wierszu 8. Wierszu Starsi Gileadów odpowiedzieli Jewcie, właśnie dlatego zwróciliśmy się teraz do Ciebie. A więc wydaje się, że w tych słowach jest jakieś ukorzenie się jest jakieś przyznanie się do popełnionych przestępstw, do tego, co jefta im wyrzuca. Z drugiej strony też można w tych słowach znaleźć odniesienie jak gdyby do, do, do sytuacji, właśnie, w której oni się teraz znajdują, w której jefta się teraz znajduje. Mówią, no, no tak, i my jesteśmy w kłopotach, ale ty poradziłeś sobie z tymi ranami, które myśmy tobie zadali. I właśnie dlatego, właśnie dlatego, jak Ty do tego wszystkiego podszedłeś, że Ty nie zemściłeś się na nas, że Ty nie zaatakowałeś nas, ale gdzieś tam w Ziemi to, prabuwałeś może amonitów czy innych, że zachowałeś taką postawę, że wiele ludzi na Twoim miejscu by się załamało, wiele ludzi w takiej sytuacji by po prostu odebrało sobie życie, coś, a Ty nie. A Ty okazałeś się człowiekiem, który znalazł swoje miejsce. I my właśnie dlatego przychodzimy mając gdzieś indziej zwrócić, nie znajdując nigdzie indziej ratunku, świadomi, żeśmy tutaj Cię wypędzili i jesteśmy winni, ale Ty jesteś tym, który można pomóc. I do Ciebie przychodzimy. I teraz w dalszej części tego wierszu nasi tłumacze niestety popełnili poważny błąd. Dlatego, że użyli jeszcze raz tego samego słowa, podczas gdy w oryginale jest zupełnie inne słowo dosłownie może najpierw powiem o jakim słowie mówię użyte tutaj słowo które jest przetłumaczone jako wódz to jest słowo rosze nie to słowo które było wcześniej w wierszu szóstym użyte kładzin tak samo jest przetłumaczone to są dwa różne słowa to słowo kuatsinek, jak już powiedzieliśmy w wierszu szóstym Oznacza wódz, przywódca, militarny Natomiast tutaj to słowo rosze Jest takim bardziej ogólnym słowem Które oznacza przede wszystkim głowa To jest pierwsze znaczenie tego słowa głowa I to słowo oznacza władcę Oznacza zarządcę Oznacza kogoś, kto jest przywódcą W takim sensie państwowym Najczęściej to słowo było używane a więc już nie w kontekście militarnym ale w kontekście władzy politycznej czy władzy yy, takiej właśnie państwowej i w tym wierszu oni składają mu inną propozycję już teraz tam była tylko wiecie prośba chodź i walcz bądź naszym przywódcą militarnym tutaj natomiast oni mówią dosłownie w ten sposób ja tutaj przetłumaczyłem to literalnie walcz z nami Amunitów, a zostaniesz głową wszystkich mieszkających w Giladzie. A więc tu jest zupełnie inna sprawa. Tam oni mówili, chodź i zostań naszym generałem, a tutaj mówią, jeśli pójdziesz, jeśli będziesz naszym generałem, jeśli będziesz walczył z Amunitami, to zostaniesz głową państwa. Zostaniesz głową nie wszystkich mieszkańców Giladu. A więc tu jest zupełnie inna propozycja. I Jewta, pamiętając te minione, bolesne doświadczenia, chce mieć absolutną pewność, że właściwie zrozumiał złożoną mu propozycję. Jednocześnie uzyskując takie, wiecie, niezbite potwierdzenie i zapewnienie do starszych Gileadu. I w wierszu dziewiątym mówi, czy jeżeli mnie sprowadzicie z powrotem, abym wojował za Amonitami a Pan ich. A Pan mi ich wyda. I znowu. To czy zostanę waszym roszę, Nie militarnym wodzem. Bo wiadomo, że to o to chodzi. Już wcześniej temu mu zaproponowali. Tak? On ty mówi, nie. Czy ja zostanę waszą głową? O to mu chodzi. Więc on się upewnia, że dobrze usłyszał. I to kolejna dobra cecha jest w rozmowach. sami dyskutujemy, rozmawiamy, to coś powie. I my zakładamy, że aha, to o to chodzi. I przechodzimy dalej. A potem się okazuje, że tamten coś, albo tamta coś zupełnie innego miała na myśli. I potem wchodzimy w jakieś nieporozumienia, i wiecie, zamiast nasz dialog prowadzić do jakiegoś porozumienia, to prowadzi do jeszcze większych problemów. A nie dobrze jest w takiej sytuacji, kiedy coś ważkiego się powie, to się zatrzymać i upewnić się, czy myśmy dobrze zrozumieli, tak tutaj Jefta robi. Mówi, czy na pewno teraz tak, czy jak ja pójdę i będę walczył, czy na pewno mnie uczynicie? W swoim w swoją głową władcą, przywódcą i starsi Giladu nie tylko potwierdzają słowa Jefty, że tak, dobrze zrozumiał ale dodatkowo jeszcze biorą Boga Jachwę na świadka co nadaje jej wypowiedzi charakter przysięgi starsi Giladu powiedzieli Jefcie Jachwę niech będzie świadkiem między nami jeśli byśmy nie mieli postąpić według Twego Słowa. A więc tutaj oni się zaklinają przed Jachwę, że tak jak Jefta mówi, tak będzie. Uczynią go głową. I wiersz jedenasty nie pozostawia wątpliwości, o co chodzi. Zobaczcie, tutaj tłumaczę nasi użyć dwóch słów. Zwróćcie uwagę. Jefta poszedł więc ze starszymi Giladu i lud ustanowił go nad sobą Naczelnikiem, proszę i wodzem, kłacin. Tu mamy te dwa słowa razem zebrane. I zwróćcie uwagę, jaka jest kolejność. W pierwszej kolejności ustanowili go głową państwa, a w drugiej kolejności generał. Niekoniecznie, że to w tej kolejności miało miejsce, wiecie, formalnie, ale gdyby jest tutaj tak przedstawione, to otrzymał te dwie funkcje od razu jeszcze przed walką już ustanowili Jeftę swoim przywódcą i już stanął na czele ich armii i przedłożył Jefta całą swoją sprawę Jachwę w Mispa i to określenie to wyrażenie oznacza takie uroczyste ogłoszenie ustalonych wcześniej zasad i zapewnień wzywając Jachwę na świadka i modląc się o jego pomazanie i jego błogosławieństwo a więc to wszystko co zostało ustalone to wszystko co oni tutaj powiedzieli Jefta przyniósł to do Boga najprawdopodobniej publicznie najprawdopodobniej w czasie tej uroczystości ustanowienia Go on o tym wszystkim powiedział Bogu i złożył to w Jego ręce prosząc, żeby Bóg to błogosławił żeby Bóg się do tego wszystkiego przyznał w wypowiedziach Jefty jak już jeśli zauważyliście to w tych minionych wierszach jak, jak, jak, jak, jak jeszcze później się przekonamy jest więcej odniesień, odwołań do Jahwe niż w słowach wszystkich innych pozostałych sędziów zobaczcie wcześniej wiersz dziewiąty jedna do nich mówi czy jeżeli mnie sprowadzicie z powrotem abym wojował z Amonitami a Jahwe mi ich wyda to czy zostanę waszym wodzem? A więc zobaczcie, Jefta jest świadomy, że on ma jakieś tutaj możliwości, jest jakimś liderem, potrafi sobie radzić, tutaj z tą swoją bandą tych nic po nich, ale on tak naprawdę jest świadomy, że to Jachwę musi wydać ich w nich, w tych, tych amunitów w jego rękę, jeśli ma od nich zwycięstwo. On nie przyjmuje tej propozycji Na takiej zasadzie, że on Wiecie, polega na swoich umiejętnościach Ale mówi Okej, okay, pójdę z wami Będę walczył i jeśli Jachwę wyda ich w moje ręce Wtedy Tak się stanie I tutaj też widzimy, kiedy oni mu Te wszystkie propozycje złożyli On przed Jachwę wypowiedział te wszystkie słowa a więc chciał, żeby Bóg był w tym wszystkim obecny. Żeby to nie było tak, wiecie, że oni coś tutaj robią, a Bóg gdzieś tam jest nie wiadomo gdzie. Żadnej wzmianki, żadnego odniesienia, żadnego jakiegoś poświęcenia tego Bogu. Ale Jefta jest widzimy tutaj człowiekiem, któremu zależy, żeby Bóg był w tym wszystkim obecny. Żeby to był pod Bożym kierownictwem. Żeby Bóg w tym wszystkim działał. I w tym sensie myślę, że dla nas jest wielkim wzorem. Moglibyśmy powiedzieć, no tutaj mamy do czynienia z jakąś sprawą, jego osobistymi problemami. Mamy tutaj sprawę jakaś rodzinna, te, te, te różne kłopoty, w które ta został wpędzony. I mamy tutaj konflikt militarny. A więc to nie jest coś, że tutaj w świątyni coś się dzieje. To nie jest coś takiego, że tutaj jest jakieś święto ustanowione przez Boga. Nic tutaj nie ma religijnego tak naprawdę. Moglibyśmy tak myśleć. Ale Jewta, widzicie, nie ma takiego myślenia. Jak niestety dzisiaj wielu ludzi ma i niestety czasami w Kościele. Jefta nie miał takiej wiecie, religijnej szufladki a dzisiaj niedziela, no to trzeba dzisiaj z Panem Bogiem, o Panu Bogu więcej a dzisiaj jakieś tam uroczystość czy dzisiaj coś tam, no to wtedy my zaczynamy jak chrześcijanie się zachowywać i jak chrześcijanie działać, nie, Jefta najwyraźniej, mimo że nie był takim wiecie, łatwym charakterem był zbójem swego rodzaju to jednak gdzieś coś tam w jego sercu takiego się działo, o czym tutaj niewiele czytamy ale w tych rzeczach możemy to dostrzec że Jefta stał się człowiekiem wiary. Jefta stał się człowiekiem, który chciał, aby Bóg był obecny w jego życiu. Aby Bóg działał w jego życiu. Aby Bóg, czegokolwiek on się podejmie, że to od niego uzależnia. Że to, jeśli ty, Pani, mi pozwolisz. I ja chcę to, przed tobą złożyć tą sprawę. I to jest, myślę, wielka, wielka tutaj kwestia w tych wierszach. W kolejnych wierszach czytamy o negocjacjach Jefty z obcym najeźdźcą. Ktoś mógłby pomyśleć, że skoro Jefta był takim zbójem i spędził nie wiem jak długo w tej ziemi top, prowadząc taki tryb życia, no to jak oni go postawią, wiecie, nad swoją armią, no to Jefta od razu, wiecie, weźmie pójdzie tam i będzie tych hałonitów na usieku i się z nimi rozprawi. Ale nie. Jefta y, y, próbuje pokojowo rozwiązać ten zbrojny konflikt. Chociaż był mężem walecznym, jak czytaliśmy, zaprawionym w bojach rycerzem, wcale nie uważał, iż krwawa walka jest najlepszym wyjściem ze sporu. Wiecie, niektórzy, jeśli mają przewagę siły, czy przewagę jakichś środków, to, to od razu po nie sięgają. I, i, i wielu ludzi występuje z pozycji siły. Jewta nie miał takiego podejścia. Zanim sięgnie po miecz, próbuje dojść do porozumienia na drodze dialogu nawet z przeciwnikiem, nawet swoim wrogiem nawet z najeźdźcą, który przez 18 lat atakował łupił, niszczył nawet z nimi Jefta najpierw zaczynał dialogu i to jest ciekawy dialog następnie Jefta wyprawił posłów do króla Amonitów z takim oświadczeniem co za przyczyna że przybyłeś do mnie aby wojować w mojej ziemi Właśnie, jak to Jefta się zwraca mówi to moja ziemia czyli tutaj już mówi z pozycji głowy państwa no? król Amunitów odpowiedział posłom Jefty dlatego, że po wyjściu z Egiptu Izrael zajął moją ziemię od Arnonu aż po Jabok. I aż po Jordan. Oddaj ją więc z powrotem dobrowolnie. Wtedy Jefta ponownie wyprawił posłów do króla Amonitów z takim oświadczeniem. Zobaczcie, tutaj król Amonitów twierdzi, że kiedy Izrael szedł z Egiptu do Kanaanu, to oni zabrali ziemię amunitów. Zagarnęli ziemię amunitów. Czy tak było? Nikt tak dobrze nie zna historii, żeby to wiedzieć. Ale tak znał tą historię. To już 300 lat minęło, ale Jeftaf znał tą historię. Ciekawy jestem w jaki sposób. Czy, czy miał dostęp do ksiąg Mojżesza i czytał je w tej ziemi top? Czy była to tradycja, która, wiecie, była na tyle żywa, jeszcze na tyle opowiadali o tych wszystkich wydarzeniach, o tych cudach, które się działy tam nad Morzem Czerwonym, i później nad Jordanem, i tych wszystkich, wiecie, podbojach? Jewta w następnych wierszach idealną relację składa. Oczywiście nie w szczegółach, ale bardzo ogólnikowo podkreślając na najbardziej istotne kwestie, dokładnie tak, jak one są przedstawione w V Księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale, gdzie mamy więcej szczegółów na temat tego, co się stało. Jewta tutaj dobrze zna historię. I dobrze wie, jak to było. I wykazuje królowi Amonu kłamstwo. Oto ten król Amonu kłamie. Tak nie było wcale. I Jefta przez tych posłów mówi mu Tak mówi Jefta. Nie zajął Izrael ziemi Moabitów ani ziemi Amonitów. Dlaczego tutaj Moabitów po pierwsze wciąga do tej sprawy? Tutaj żaden Moabita nie nastaje. Co on tutaj Moabitów? Ano dlatego, że Moabici i Amonici to byli potomkowie kogo? Lota. Lot miał dwie córki, pamiętacie? I z nimi tam się coś wydarzyło w jaskini. I one urodziły mu synów. Amonitów i Moabitów. To byli bracia. I to byli krewni przez to też Izraela. I Bóg powiedział, ich ziemi nie tykaj. Nie wolno ci ich ziemi zajmować. To są twoi bracia. W piątej księdze mojżeszowej w drugim rozdziale, w dziewiątym wierszu, Bóg mówi Nie nastawaj na moabitów i nie wszczynaj z nimi wojny, gdyż nie dam ci z ich ziemi nic w dziedziczne posiadanie. Ar bowiem dałem w dziedziczne posiadanie synom Nota. I dalej w dziewiętnastym wierszu tego samego rozdziału mówi Zbliżasz się bardzo do synów Amonowych. Nie nastawaj na nich, i nie wszczynaj z nimi wojny Gdyż nie dam ci nic Z ziemi Amonitów w dziedziczne posiadanie Dałem ją bowiem W dziedziczne posiadanie synom Lota. Ja o tym dobrze wiedział Że oni nic nie zagarnęli Z tej ziemi tamtych A więc Jewta tutaj po kolei Mu przedstawia jak to naprawdę było Po wyjściu z Egiptu Wiersz 16. Izrael wędrował przez pustynię Aż do Morza Czerwonego I przyszedł do Kadesz. Wtedy Izrael wysłał posłów Do króla Edomskiego z prośbą Pozwól mi proszę przejść przez twoją ziemię Lecz król Edomski nie chciał o tym słyszeć Posłał również do króla Moabskiego Lecz i ten nie był skłonny Więc Izrael zatrzymał się w Kadesz. Potem szedł przez pustynię i obszedł ziemię moabską i ziemię, Edoms. przepraszam, ziemię edomską i ziemię moabską i doszedł od wschodu do ziemi moabskiej i rozłożyli się obozem z tamtej strony Arnonu, a nie doszli do granic Moabu, gdyż Arnon jest granicą Moabu. Izrael wyprawił też posłów do Sychona, króla amorejskiego, nie amonickiego. A więc to nie byli amonici, którzy zajmowali tę ziemię, ale amoryci. Ktoś tutaj ma kłopoty z wymową, albo celowo udaje dyslektyka Nie. To byli amoryci, nie amonici. Wysłał posłów do Sychona Króla Amorejskiego Króla Hezbonu i kazał mu Izrael powiedzieć Pozwól nam przejść przez Twoją ziemię Aż do naszego miejsca Lecz Sychon nie uwierzył Izraelowi Że chce tylko przejść przez jego obszar Przeciwnie Sychon zebrał całe swoje wojsko I rozłożyli się obozem w Jachas I wszczął wojnę z Izraelem Wtedy Pan Jahwe. Wtedy Jahwe, Bóg Izraela Wydał Sychona I cały jego zbrojny lud W rękę Izraela I pobił ich Izraeli I objął w posiadanie całą ziemię Amorejczyków Mieszkających w tej ziemi I objęli w posiadanie Cały obszar Amorejczyków Od Arnonu Aż do Jaboku I od pustyni Aż do Jordanu no I zobaczcie, tutaj mamy y, przykład y, y, takiego historycznego rewizjonizmu. Mam nadzieję, że to, to, to, to stwierdzenie nie jest nam obce. On oznacza y, sytuację, w której jacyś ludzie y, przekręcają i dopasowywują minione wydarzenia na potrzeby swojej własnej polityki i usprawiedliwienie najczęściej swoich militarnych posunięć. Tak jak tej króla Monu. Mówi, to, to była nasza ziemia i Izraelici zabrali nam tę ziemię, więc my teraz jesteśmy tutaj po to, żeby swoją własność odzyskać. A, A Jefta o nie, nie mówi, tak to wcale nie było, to zupełnie inaczej. Wiecie, taką historię słucham, słyszałem pewnego y przedsiębiorcy, który został zaproszony do przemowy na bankiecie biznesmenu. I ten prowadzący, to, ten bankiet mówi, no to teraz posłuchamy człowieka, który zarobił 10 tysięcy dolarów na handlu węglem w Pensylwanii. I ten wyszedł do przodu i mówi, bardzo dziękuję za to miłe zaproszenie i za to miłe przedstawienie, ale muszę wyjaśnić, mówi, parę tutaj szczegółów. Po pierwsze to nie było 10 tysięcy dolarów, ale 10 milionów dolarów. Po drugie, to nie był handel węglem, ale handel ropą. Po trzecie, to nie było w Pensylwanii, ale w Teksasie. I po czwarte, to nie byłem ja, ale to był mój ojciec. I to jest taki przykład, że ktoś po prostu ma wszystko pomieszane, ale tak to przedstawia, nie? I wszyscy... I król Monitów jest przykładem takiego człowieka, który wiecie, nie interesuje, co tam naprawdę się wydarzyło, co tam było. On po prostu potrzebuje argument teraz, żeby zagarnąć tą ziemię i tyle. Nieważne, co tam było w historii. historię można przepisać. Wiedział o tym, że można przepisać historię? Można przepisać. Można powiedzieć, że było coś, czego nie było, albo że to, co było, czego nie było. Na przykład, wiecie, dzisiaj to nie brak podobnych krętaczy. Ja tutaj sobie zapisałem. Prezydent Iranu Mahmud Ahmadinejad oświadczył publicznie, w internecie można przeczytać, że Holokaust to nic innego jak rozmyślnie sfabrykowany mit. Nie? Prezydent Iranu. Publicznie takie coś mówi, pisze. Mówi, sfabrykowali legendę pod nazwą masakra Żydów i stawiają ją wyżej niż samego Boga, samą religię i samych proroków. Na jedną z konferencji, którą zorganizował o Holokauście, przyjechał antysyjonistyczny rabin Friedman z Austrii i tam w Teheranie stwierdza, że tak naprawdę to Żydzi popchnęli trzecią Rzeszę do gnębienia ich samych, bo w ten sposób sprowokowali powstanie Izraela. A następnie dodaję, że Holokaustu w ogóle nie było. Rzymskokatolicki biskup Lefebrysta Williamson, którego wywiad osobiście obejrzałem, przed kamerą stwierdza na podstawie obecnych badań naukowych, że w Polsce w obozach koncentracyjnych nie istniały komory gazowe. I w związku z tym ani jeden Żyd nie zginął w komorze gazowej, ponieważ takowych w ogóle nie było. No. Czy wiecie, jak bardzo zmieniła się treść na lekcjach historii omawiających zagadnienia związane z historią naszego własnego kraju od czasów kiedy my byliśmy w szkole to są już zupełnie inne podręczniki zupełnie inne kwestie są omawiane rzeczy o których nam w ogóle nie mówiono dzisiaj są dzieciom przedstawione a pewne rzeczy które nam wciskano zupełnie zostały usunięte z tych podręczników nastąpiła całkowita rewizja historii która wcale nie jest taką odległą historią to jest kwestia zeszłego stulecia z pewnością nie ominęły was różne sensacje na temat niezwykłych odkryć, które rzucają nowe światło na postać Pana Jezusa Chrystusa, które zmuszają nas rzekomo do rewizji relacji Ewangelii. I tak, Leonardo da Vinci, żyjący na przełomie XV i XVI wieku, jest bardziej wiarygodnym świadkiem prawdziwych wydarzeń z życia naszego Pana niż naoczni obserwatorzy Jego chwały Jego śmierci, Jego zmartwychwstania i w niebo wstąpienia, którzy swą męczeńską śmiercią zapłacili za swoje świadectwo ale dzisiaj ludzie próbują przepisać historię Pana Jezusa Chrystusa mówiąc o tak zwanym historycznym Jezusie na podstawie czego? Nie na podstawie Ewangelii, ale jakieś doszukiwania się jakiejś rzeczy, wiecie, co jakiś malarz gdzieś coś namalował, czy jakieś inne rzeczy. W XV, XVI wieku. I to ma być bardziej wiarygodne dla nas. I ludzie połykają to i po prostu tak są zafascynowani, wiecie, i gotowi wszystko rzucić i, i za jakimiś wymysłami. No to po prostu tragiczne. Ale nie brakuje rewizjonistów. Jest wielu rewizjonistów chrześcijaństwa, którzy próbują, wiecie, zmienić to, co ta święta księga mówi. Którzy próbują stworzyć zupełnie inną historię tego świata, inną historię narodu wybranego, inną historię Kościoła, którzy pracują dniem i nocą, wiecie, żeby poprzekręcać to wszystko i sprzedawać to w różnej formie. Ale, ale Jefta nie był takim, wiecie, w ciemie bitym głupcem, który tutaj coś mu Król monitów, powiedział, no i Jefta no faktycznie, no ja może to jest jego ziemia, czy co. Nie, nie, nie. On sobie dobrze przestudiował te fakty, dobrze to wszystko poukładał i przedstawił jemu tak, jak to było. A więc w, w tej kwestii widzimy Jefta Trzyma się po prostu faktów. <śmiech> nie jakiś bajek, nie jakiś domysłów, nie jakiś, wiecie, y, y, no słyszałem, że to było tak, czy ktoś tam coś tam gdzieś coś powiedział. Nie, Jef tam mówi, tak było i przedstawia mu konkretne, suche fakty. I to bardzo ważne w naszych rozmowach, wiecie, w naszych dialogach. Jeśli dochodzimy do kwestii spornych, to niezwykle ważne jest, abyśmy trzymali się z dala od naszych domysłów i trzymali się z dala od tego, co ktoś tam gdzieś powiedział, ale żebyśmy wiedzieli, jakie są fakty i mogli zająć się suchymi faktami. To jest dużo zdrowsze niż rozmawianie o tym, co nam się wydaje, albo co gdzieś tam ktoś powiedział, czy coś takiego. Musimy mieć po prostu dowody. Musimy mieć fakty na to, co mówimy. Tak jak ja tutaj przedstawiam wam te wypowiedzi, nie, nie wziąłem sobie ich nie wiadomo domu skąd. Nie to, że ktoś mi coś powiedział, bo akurat nie Adaś mi o tych lefobristach powiedział, więc sprawdziłem sobie, wpisałem sobie ciach. Faktycznie widzę, jest, ja jest, jest, mogę znaleźć sobie wywiad. Obejrzałem wywiad. Ok, to słyszałem go z własnych jego ust, że on to mówił. To wiem, że mogę coś takiego wam tutaj powiedzieć a nie, że coś tam słyszałem, nie wiem dokładnie co i kto tam coś wziął, ale wiecie, to no tak czasami człowiek tak zrobi w swojej takiej, wiecie, nie ma czasu, czy coś tam, chce ch ch najwięcej argumentów i tak czasami coś tam takiego wypchnie, to niebezpieczne, bo ktoś to może sprawdzić, ktoś może powiedzieć, to pokaż gdzie to jest i wtedy się może okazać, że tam tak dokładnie nie było, jak mówiliśmy. Więc tutaj y, są to na tyle ważne kwestie, żeby tutaj niczego nie dodawać, niczego nie koloryzować, ale po prostu przedstawić suche, proste fakty. I to Jefta zrobił. Kolejny argument Jefty w tym, w tym, w tym dialogu ma charakter teologiczny. Wiesz, 23 i 24. Tak wtedy Pan, tak wtedy Jahwe, Bóg Izraela, wygnał Amoryjczyków sprzed oblicza swego ludu izraelskiego, a Ty znowu Jego chcesz wygnać? Czy nie jest tak, że kogo kamosz, Twój Bóg wypędza, tego posiadłość Ty zajmujesz, ale posiadłość każdego, kogo sprzed naszego oblicza wypędził Jahwe, nasz Bóg, my zajmujemy. A więc Je Jefta mówi tutaj, że to, gdzie mieszkamy i co posiadamy, jest daleko bardziej rezultatem suwerennej woli Boga, niż wynikiem ludzkich posunięć, ludzkich wysiłków. I w naszych ateistycznych czasach myślę, że trudno byłoby znaleźć międzynarodowego negocjatora, który ważyłby się wysunąć taki argument. Wiecie, że tam ciągle toczą się spory o tą samą ziemię dzisiaj. Od lat tam toczą się kłótnie. Czy to Palestyńczycy, czy to Izraelici, ciągle tam jakieś dyskusje itd., itd. i tak dalej, i ja nie słyszałem jeszcze, może ja coś byłem, ale nie słyszałem wielu polityków, szczególnie tutaj z Zachodu, którzy by wiecie powiedzieli, że to Bóg dał tą ziemię Izraelowi czy coś takiego. Nie? To, to co, co to za argument? To, to żaden argument nie jest dzisiaj. Ale w tamtych czasach yy, słowa jefty były zrozumiałym uzasadnieniem. Wiecie, w tamtych czasach ludzie w każdym narodzie mieli jakiś bóg I oni zawsze przypisywali ziemię do jakiegoś boga. To we wszystkich tych ludach tam. I Jepta tutaj to robi. to mówi, zobacz, ty masz swojego boga kamosza i jak on ci coś dał, to ty to uważasz, że to tobie się należy, bo twój Bóg to dał. I teraz nie wiem, czy Jechta wierzył w to, że ten kamosz to faktycznie był prawdziwy Bóg, czy tak tylko, wiecie, na zasadzie analogii bierze tego kamosza, żeby tamtemu logicznie wyjaśnić, o co tutaj mu chodzi. I mówi, słuchaj, nasz Bóg, Jahwe, On nam dał tą ziemię, On przepędził tych amorytów. I teraz ty nas chcesz wypędzać? Ty trzymaj tego, co twój kamosz ci daje. A nam zostaw to, co nasz Jahwe nam dał. To jest jego prosty argument. Mówi, to Bóg zdecydował o tym, że my tu mamy mieszkać. To Bóg dał nam tę ziemię. To Bóg nam pozwolił tych amorytów przepędzić. I to nie jest kwestia naszego widzimisię. To jest kwestia Boga. A więc innymi słowy, Jewta mówi, Jachwe, Bóg Izraela, dał nam tę ziemię i ty narażasz się na jego gniew. I ty stajesz się jego przeciwnikiem, próbując zagarnąć dane nam przez Niego dziedzictwo. Więc to taki argument, jak ta wysuła. I słuchaj, Ty nie będziesz walczył z nami, ale Ty z naszym Bogiem chcesz, będziesz walczył. to nasz Bóg da nam tę ziemię. To jest Jego wola, to jest Jego decyzja. I ostatni argument odwołuje się do prostej logiki. Czy więc Ty jesteś lepszy od Balaka, syna Sypora, króla Moabskiego? Czy panował czy prawował się on z Izraelem? Czy wojował z nimi? Gdy Izrael mieszkał przez 300 lat w Hezbonie, i w jego osadach, i w Aroer, i w jego osadach, i we wszystkich miastach, które są po obu brzegach Arnonu, dlaczego wtedy ich nie oderwaliście od nich? Jeśli zajmiecie się... Szczegółowym opisem tych ziem w Księgach Mojżeszowych odkryjecie, że zanim Amoryci posiadli tę ziemię, zanim Amoryci najechali, bo Amoryci byli ludem z Mezopotamii, był to potężny naród, który swego czasu miał olbrzymie królestwo. I zanim Amoryci najechali i posiedli tę ziemię, część tej ziemi należało do Moabitu i część tej ziemi należyła do Amunit ale to nie Izraelici im zabrali tę ziemię ale to Amoryci, dużo wcześniej już im zabrali tę ziemię Izrael natomiast nie walczył ani z Amonitami, ani z Moabitami on walczył tylko z Amorytami. i teraz y, Jefta mówi dlaczego w takim razie Balak król Moabu w tamtym czasie, kiedy myśmy zdobyli tą ziemię dlaczego on nie domagał się zwrotu tej ziemi Wtedy, jeżeli to byłaby jego ziemia częściowo przynajmniej, w dużej części Moabu dlaczego on nie domagał się tej ziemi dlaczego on nie walczył z nami pamiętacie, że król Moabu wezwał tego tak zwanego proroka Bilaama czy Balaama aby przeklinał Izraela, pamiętacie? ale to nie dlatego, że Moab chciał zaatakować i zabrać się tą ziemię, nie to było dlatego, że oni się obawiali, że Izraelici na nich uderzą. I on zawołał tego Balaama, żeby ich przeklinał, żeby ich zniszczyć, żeby oni jego ziemi nie zabrali mu, które on miał. A oni nie zamierzali tej jego ziemi zabierać. Oni obeszli ją dookoła. Oni nie, w ogóle Bóg powiedział, nie rusza ich ziemi. To nie, są, nie jest dla ciebie ziemia. Natomiast Kruma był w ten sposób ale nie było tam żadnej wojny. On nie zaatakował ich, pamiętacie? I nie, nie, nie próbował im odebrać tej ziemi. W ogóle nie było żadnej dyskusji o tej ziemi w tamtych czasach. Również amonici w tamtych czasach nie podjęli żadnej tutaj próby. Wiecie, że to jest ich ziemia czy coś takiego. Przez 300 lat nie domagali się tego. Nie było w ogóle dyskusji o tym. Więc to wiadomo było, że Bóg im dał tą ziemię, oni tą ziemię wzięli. Była i w ich posiadaniu i nikt tego nie dyskutował. A teraz mówi, po 300 latach tobie nagle się przypomniała, że to jest twoja ziemia. I mówi, teraz ty chcesz tą ziemię zabrać? A mówiłeś wcześniej. Co przez te 300 lat, czemu wtedy żeście się domagali? Skoro nawet król mułapski, który mówię, tutaj mógłby sobie rościć jakieś prawa, tego nie robił. Nikt tego nie robił. A teraz nagle wy uważacie, że to mamy wam oddać. Ja to, to się nie trzyma logiki. Po prostu kłamiesz. To, to, to, to twoje argumenty są zmyślone. I Ewta jeszcze na koniec raz dobitnie stwierdza, po której stronie leży wina i wzywa Boga Jachwę, aby był rozjemcą w tym konflikcie. Mówi, ja w niczym Ci nie zawiniłem, lecz Ty źle postępujesz wobec mnie, wstrzynając ze mną wojnę. A więc jasno tutaj mówi, słuchaj, to nie jest to, że my tutaj coś jesteśmy winni, ale to Ty jesteś winny wina jest po twojej stronie i to ty źle robisz niech Jahwe sędzia rozsądzi dzisiaj między synami izraelskimi i Amonitami a więc po raz kolejny Jefta kończy tą wypowiedź czy ten, to, to, pos, to poselstwo do tego króla odniesieniem się do Jahwe który wie, że jest sędzią, który wie, że jest tym władcą, bo to słowo też można tłumaczyć władca, który rządzi królestwami ziemi i który decyduje o tym, kto zwycięży, kto przegra, kto jaką ziemię będzie miał. I jak tam mówi, niech Jachwę rozsądzi. Jeżeli Ty chcesz mnie zaatakować, jeśli Ty chcesz dalej walczyć, jeśli Ty nie chcesz pokojowo się wycofać z mojego kraju, to niech Jachwę będzie sędzią i zdecyduje o tym kto otrzyma tę ziemię, kto zwycięży. A więc w całym tym rozważaniu, jeśli byście policzyli, zobaczycie, że wielokrotnie Jefta używa jachwę, jachwę, jachwę. Jest człowiekiem wiary. Ciągle odwołuje się do osoby Boga Izraela. Zarówno w tej dyskusji ze starszymi Giladu, jak i w tym poselstwie do króla Amonitów. I tak jak powiedziałem, nie skupiliśmy się tutaj na tych wszystkich szczegółach i detalach dotyczących jego umiejętności negocjatora. Chociaż podkreśliliśmy kilka z nich. Jewta rzeczywiście jest świetnym negocjatorem. Ale jego sukces nie jest oparty na politycznych umiejętnościach, ale jak dalej zobaczymy na jego głębokiej wierze w moc i sprawiedliwość Najwyższego Boga. Mając tragiczną przeszłość, dopuszczając się wielu błędów i wykroczeń, jak jeszcze zobaczymy, żył przez wiarę. I Bóg dał mu świadectwo wiary, zaliczając go w poczet bohaterów wiary, których czytamy w liście do Hebrajczyków. Tam znajdziecie Jeftę w towarzystwie Gedeona, Baraka, Samuela. Tam jest Jefta. Człowiek wiary. Ten, który... Jak widzieliśmy tutaj dzisiaj, nie miał jakiegoś takiego poglądu, że Bóg jest zainteresowany tylko religijnymi sprawami, ale który wiedział, że Bóg jest we wszystkim. W jego osobistym życiu, w kwestiach międzynarodowych, w kwestiach ziemi, w kwestiach walki, Bóg jest Panem nad wszystkim. Bóg jest sędzią wszystkiego. Bóg jest we wszystkim aktywnie zaangażowany. I On te wszystkie sprawy, jak widzimy, składał przed Panem i też odwoływał się nieustannie do Boga, wiedząc, że w Nim ma oparcie i że Bóg jako Sędzia Sprawiedliwy pokieruje i poprowadzi według swojej doskonałej woli. I jakkolwiek możemy tutaj nauczyć się jakichś praktycznych umiejętności prowadzenia dialogu, to myślę, że dużo, dużo więcej skorzystamy, jeśli nauczymy się naśladować Jego wiarę jeśli my w naszym życiu na co dzień nie będziemy ludźmi, którzy mają jakąś religijną szufladę dla Pana Boga ale którzy będą chwalili Boga we wszystkim którzy w każdej dziedzinie czy to pracy, czy to wychowywania dzieci czy to w relacjach małżeńskich, czy w innych będą wiedzieli, że Bóg nad tym wszystkim czuwa że Bóg na to wszystko patrzy, że Bóg ma moc kierować to w jednym lub drugim kierunku. Bóg ma moc uczynić z tego sukces albo Bóg ma moc to wszystko rozsypać w drobny mak. To jest niezwykle ważne, abyśmy się tego uczyli, bracia, siostry. Aby we wszystkim polegać na Bogu. Ja wiem, że łatwo się o tym mówi, trudniej jest to praktykować. Ale wierzę, że ta historia nas tego uczy. Tego Myślę, takiego bardzo szorstkiego człowieka, Jefty. Boleśnie doświadczonego człowieka. Mającego w życiu wiele trudności, przeszkód, problemów, zmagań, doświadczeń. Który w tym wszystkim, jak widzimy, przez to wszystko wierzę też, w jego sercu zrodziła się i została ukształtowana taka dojrzała wiara. W której ten człowiek trzymał się swojego Boga i ten Bóg używał go, jak później zobaczymy w cudowny sposób, go użył, Mimo jego błędów, mimo mojego braków. I my wszyscy nie jesteśmy ideałami, wszyscy mamy swoje braki, wszyscy mamy swoje błędy, wszyscy mamy swoje doskonałości, ale czego Bóg od nas oczekuje? Oczekuje, żebyśmy żyli przez wiarę, tak? Sprawiedliwy mój mówi, z wiary żyć będzie. Tego Bóg oczekuje. Żebyśmy byli ludźmi wiary, żebyśmy wierzyli w naszego Boga żebyśmy wierzyli w Jego moc w Jego możliwości w Jego nieustanne zaangażowanie we wszystko w Jego opatrzność kiedykolwiek stajemy przed jakimkolwiek wezwaniu, cokolwiek w naszym życiu nas przerasta tak jak tutaj cała ta sytuacja wiecie, nie wyglądała wesoło Jewta mówi Bóg jest sędzią, Bóg to rozsądzi Bóg nas poprowadzi Bóg tym wszystkim pokieruje mieć wiarę w Boga ufać Bogu, polegać na Bogu pochymy nasze głowy w modlitwie jeszcze. Drogi nasz Panie, dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy za te leżne lekcje, które możemy czerpać z tego słowa. Musimy byś dzisiaj pomógł nam wziąć to co przygotowałeś i nie puścić mimo uszu tego co do nas mówiłeś. Chcemy Panie być ludźmi, którzy umieją rozmawiać z innymi. Którzy umieją prowadzić budujący dialog. wszystko Panie, chcemy być ludźmi, ludźmi którzy żyją w takiej zdrowej żywej wierze dla których Bóg nie jest jakąś odległą ideą nie jest tylko stworzycielem i ostatecznym sędzią kiedy zejdziemy z tego świata ale jest kimś bliskim Kimś, kto współdziała we wszystkim w naszym życiu, ku dobremu, jeśli go miłujemy. Z tym, który ma włosy na naszej głowie policzone, który w każdym szczególe naszego życia jest w stanie nam pomóc, jest w stanie nam udzielić mądrości, jest w stanie udzielić swego błogosławieństwa i pomóc nam uczynić to czy tamto ku swojej chwale. Dopomóż nam, kochany Panie, być ludźmi wiary, którzy nie żyją w lęku, którzy nie żyją w strachu, którzy nie żyją w oparciu tylko o własne siły i ludzkie możliwości, ale którzy patrzą na Ciebie, który wszystko możesz, który się nigdy nie spóźniasz, który wszystko doskonale czynisz. I w Tobie jest nasza ufność, i w Tobie jest nasza siła, i w Tobie jest nasza nadzieja. Obyśmy trwali w takiej wierze, Panie, i mogli też w naszym życiu oglądać Twoje wielkie dzieła, tak jak Jefta je zobaczył. Twoje niezwykłe zwycięstwa nad przeważającym wrogiem. To pomóż nam, kochany Panie, to pomóż nam kroczyć w wierze. Pochwala Twojego imienia. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.